Przychodzi taki dzień w życiu każdego, w życiu którego przyjdzie, bo to nie każdemu przychodzi, ale jak już przyjdzie, to następuje taki moment, że bierzesz tego swojego, nie wiem co to tam masz, ale bierzesz w każdym razie, podłączasz, albo nie podłączasz, chyba że masz zewnętrzny, no i bierzesz, stawiasz, siadasz, kładziesz, podnosisz, nie wiem, przyczepiasz, odczepiasz, i siadasz i stoisz, leżysz i, i mówisz, nie? No właśnie, tak, tak, znaczy tak emitujesz głos z paszczy z otworu paszczewnego tu, o, w stronę tego tu. O. Ja mam na przykład taki czarny gąbek taki, o, taki. U. No nie wolno tego robić, wiem, ale ja zrobiłem, no. I teraz siedzisz tak przed tym czymś i emitujesz głos, o, tu, w tą stronę. U, tak, tak robisz tak, o, w tą stronę, tak. Teraz ten głos idzie kablem, akurat u mnie kablem, nie, ale u Ciebie to może iść na przykład nie kablem, tylko jakoś inaczej. Można na przykład się nagrywać wewnętrznie albo zewnętrznie, ale u mnie idzie kablem. O. Tu, tym kablem idzie tu do komputera, tu jest komputer tak brzęczy, nie? Rozumiesz, nie? Widzisz, taki komputer jest brzęczący, taki, o. No i ten dźwięk idzie kablem tam i się tam zapisuje, nie? Kumasz, nie? No. No, wiedziałem, haha, wiedziałem, że mnie zrozumiesz. No i ten dźwięk tam, tam będący, tam zapisany, tam, o. Puk, puk, halo halo jest tam kto? No jeszcze nie ma, bo dopiero idzie nie? On się zapisuje tam i on tam tkwi Zapisany No i ten dźwięk tam będąc Jest sobie, nie? No nagrywa się Kumuluje się, zbiera Tak No i jak już się nazbiera ten dźwięk tam w środku No to trzeba go kurde Na mp3 Przerobić, nie? No właśnie cholera, jakiś program A no już mam, dobra on zapisze do mp3 już pamiętam, pamiętam. No, no właśnie, więc ten program tam, mp3 zrobi, nie? No i ta mp3 potem na internet pójdzie, nie? Internet to jest taka wielka sieć, taka sieć. No wtedy, dlatego sieć, bo tam wszyscy ludzie tak siedzą przy niej, no tak sieć i sieć. Każdy siedzi przy tym swoim. No bo to nie jest nic nastającego, to się raczej siedzi, nie? bo to tak niewygodnie nastające chyba są kioski internetowe, ale to się kioski internetowe nazywa, a nie taki internet domowy, taki w domu, nie? przy biurku, na stole, pod stołem na komodzie, gdzieś tam na szafie, w kiblu no i generalnie się siedzi przy tym, nie? No i do tej sieci ten dźwięk trzeba wysłać, trzeba go zamienić na mp3, jak już mówiłem tak, od samego początku, znaczy od momentu kiedy zacząłem mówić, bo od samego początku mówiłem o czymś innym i ten dźwięk, no wiesz, trzeba wrzucić na sieć, zapisać tam, na tej sieci, siedzi? sieci? ci? gdzieś tam, gdzieś, zapisać zlinkować, podpiąć i... no i tyle, nie? i ktoś to będzie słuchał, chyba tak no taki jest plan generalnie, tak? no i co myślisz o tym, nie? dardę? a dzisiaj mamy 27 grudnia 2010 roku godzina 14 Mordę. Tak, czternasta już jest Trochę późno No i poniedziałek O, dodatkowo chciałem rzec Po świętach, nie? Święta się skończyły. No i święta, święta I po świętach A to jest pierwszy odcinek Czegoś takiego, co mi się wylęgło Czy lęgnie się tak w bólach Bez żadnego planu, pomysłu I, i, i, i schematu i to jest efekt mojego już wieloletniego słuchania polskich podcastów. Masakra. Tak, bo ja tak słuchałem i słuchałem i tak znowu słuchałem. I w przerwach jeszcze słuchałem kilku innych, ale to nie będę wspominał. No i od tego słuchania to mi się bąble na uszach porobiły. I, i tak strasznie mi się chciało coś... I tak straszne parcie... Dostałem na to, żeby coś swojego nagrać, no bo żeby tak od siebie coś dać, nie? Żeby tak śmieci trochę wrzucić więcej do sieci, bo w tej sieci jest tak czysto, porządnie i tak same fajne i potrzebne rzeczy są i tak, wiecie, no trzeba coś dorzucić innego, żeby nie było, że ten internet jest taki przydatny i potrzebny. No i oto siedzę. I. No i tak, i nie wiem jak to nazwać wciąż, więc w tym momencie jeszcze tego nie nazwę w żaden sposób. Może mi się wylęgnie coś w trakcie wrzucania tego. Jak będę stronę zakładał, no to wtedy nazwa już powinna być. Nie. I wtedy ją nazwiemy. A póki co, to ja tu dzisiaj robiłem kilka nagrań, więc wrzucę tutaj tak potne powsklejam gumą do rzucia, albo jakąś taśmą klejącą i to zobaczymy co z tego wyjdzie o. no to teraz mamy chwilę wolnego nie, ja, tylko trzeba sprzątać oczywiście, bo to po świętach, nie? więc po świętach co się robi? sprząta się, no bo co? bo ma być jejku dobrze Nie ma. Nikt nie pisze. Wszyscy w pracy, po świętach. Cóż. Wszystkie blogi skomentowane. Komentarze przeczytane. O, jakie dźwięki. No dobrze. Założyłem sobie właśnie konto na archive.org, żeby było gdzie wrzucać. A co? Na blogspocie zrobimy stronę. Pliki pójdą na archive.org i będzie się kręcić. Jeśli się uda cokolwiek nagrać. Klik, klik. Apatia. Ja myślę, że podcast szeptany już mamy za sobą. A co? To nie było szeptane. <śmiech> Teraz jeszcze trzeba w łazience coś nagrać. Może nie w wannie, bo nie będę właścił do wanny. Chociaż, skoro mam dzisiaj myć łazienkę, to może uda się nagrać coś z wanny. I nawet woda będzie leciała. Ale na razie... No. Na razie to ja sobie siądę tu. Proszę bardzo. Podcast striptizerski. Dźwięk drapania. Pięknie. Coś wspaniałego. No i co teraz? Pewnie po świętach jest trochę nieprzesłuchanych podcastów w kolejce. No i coś trzeba będzie z tym zrobić. Podcasty są od tego, żeby ich słuchać. No zobaczmy, co jest w kolejce. Indywidualny. Proszę, proszę, co tu mamy nagrane? Świąteczny, muzyczny. Papa Cafe. 59 grudniowo. Będzie do słuchania, będzie. Co tu jeszcze? Iluminaci, Kapok, podcast podcastofon wydał kolejną audycję proszę bardzo nie ma, nie ma że deszcz, że burza, że śnieg że grad że święta podcastofon musi wychodzić radio kogut domowy Otóż już słuchałem nie, nie słuchałem, dzień koguta był ostatni a teraz jest dziewiąty odcinek przesłuchamy brak sygnału, przesłuchamy co my tu jeszcze mamy? kontestację, Och, nieustająca kolejka Ciężko nadążyć za nimi. Jaskinia głupoty. Świąteczny odcinek, no proszę, proszę, przesłuchamy. Ładwyk też, kolejka do przesłuchania. O, dobra, dobra, dobra. Co tu jeszcze? Dźwięk oszczelny, to jakiś starość chyba. 13 listopad, matka. To chyba nie skasowałem po przesłuchaniu. Czas na kwas. 29 października. Tja. No, może by coś nagrać, co? Kompot. 21 października. Przerwa. A co tu było? Przerwa nietechniczna. Trudno. Próba mikrofonu. Uwaga. Coś nie działa. Zostałem przekierowany na zły adres. Aha, bo próba mikrofonu tu teraz 5 o'clock jest. Trzeba będzie przestać. Retro Radio, Tia. 25 września. Albo mi oczy pękły, albo mam złego resesa, albo chłopaki nic nie nagrali od września. Świetnie. W mordę. No właśnie, a propos o w mordę, 15 września. To był fajny początek podcastu. Ale może by coś nagrać więcej? Mm -hmm. Kto to za tym stoi? Robert? Kamaszyn? pisał się w rss -ie? Nie, ale chyba tak. A, Robert, tak, Robert Amigowiec. No, czekam na kolejny odcinek. Ja też jestem Amigowcem i strasznie lubię słuchać takie rzeczy. Hukafon, 18 listopad. Chyba, że mam rss złego, bo to co chwilę chłopaki zmieniają te rss -y w różnych podcastach. Ciężko za wami nadążyć. Nauka XXI wieku, też fajne. 17 grudnia, proszę. A to jakaś debata, to nie będę słuchał. Ostatnio słuchałem o DNA, było fajne. Czekaj, sonda? A, bo jest nauka i sonda. Są dwa różne podcasty. Świąteczna Noworoczna Sonda, proszę. Dam, tam, taram, tam. A co w katalogu? Tja, katalog jest fajny się ten RSS w katalogu, ale jak się czy słucha na czytniku, fu, ogląda na czytniku, to nie widać, co to za podcasty. Może by dodać jakieś pff, coś, przedrostek z przodu, tytuł, nazwa podcastu, w nawiasach czy coś, żeby było wiadomo, z jakiego to jest podcastu. No, byłoby fajnie. dzisiaj sobie siedzę w domu. Cały tydzień do końca roku siedzę w domu i siedzę sobie z dzieciakiem. A co? A kto mi zabroni? A poza tym to jutro przychodzi niania po raz pierwszy do nas. Tak, bo dzieciak trochę choruje i zatrudniliśmy nianie. No i zobaczymy jak się będzie sprawdzać. Ale powiem wam, że wcale nie jest trudno zatrudnić nianie. Znaczy znaleźć tu Jest tego tak dużo, przepraszam za określenie, jest ich tak dużo, tylko trzeba mieć czas i ochotę. No ale szkoda. Najlepiej było w żołobku. Jednak te inne dzieci. Dziecko szybciej się rozwija, jak ma kontakt z innymi dziećmi. No to co? Skoro się odsączyliśmy i przejrzeliśmy podcasty, potrapaliśmy tu i ówdzie jeszcze tu, to można by wstawać. No to widzimy się za chwilę. No, znaczy słyszymy się, no bez przesady z tym widzeniem. teraz pamiętajcie, pamiętajcie numer dwa. Umyjcie ręce. Mydełkiem. I nie zapomnijcie ich wytrzeć. Szymon w mordę. Wytrzeć. łącza mi się ten kabel. Och, cholera. Och. O cholera. Bo jednak wolę mieć odsłuch. Żeby dyrektować się swoim wspaniałym głosem. <głosy> nie żartuję oczywiście. <głosy> wolę słyszeć, co się dzieje. Jak bardzo się to nagra. No dobrze. Skoro nie ma żadnych maili. Jest kolejka podcastów do odsłuchania. I mam do sprzętnięcia łazienkę To chyba trzeba się zabrać za robotę ja. Siedzenie w domu jest straszne Zwłaszcza jak na stole stoi choinka A pod nią leży całe stos cukierków ja. o, Tu jest wspomnienie całego dnia A tu jest przyszłość Na przykład Przyszłość pojawi oczywiście pomarańczowa. No, no, raz. Galaretka. Czytam tak dziwnie, bo to się rozjechało im druk, jak zwykle. Kolory. Galaretka o smaku pomarańczy. Cymes. Mm. Taka firma. No. Okropność. Mm. Mm. Ale kalorii. Mmm, ja. co tu jeszcze mamy? Kawowe Kawowe co? Ladies, tak się pisze. Ladies Kawowe Tak wygląda. No można, rzeczywiście. Mmm, pachnie kawa. No, przez chwilę. Potem trochę mniej. Ale trzeba zjeść. No mm, mm, mm, mm. kurde, ale syf. no Nie jedzcie tego. Lady kawowe. Z firmy. O kurde. Mm. Pod koniec zostaje w ustach taki posmak papierosów. Petów. Nie? Jakbyście z pety takie wypalone jedli. Fuj. No co? Na studiach człowiek różne rzeczy robił. Żadna firma się do tego nie przyznaje, no. Kawowe. Cukierki z nadzieniem o smaku kawowym. W masie k... Ka... Kawowo. W masie, a, po prostu w masie, kropka. Tylko, że tu kropki nie ma. A, proszę, tłuszcz, rośliny, czekolad... A nie, to się zawija. Dobra, jeszcze raz. Cukierki z nadzieniem o smaku kawowym. W czekola w masie czekolady podobnej ja. ja. Mm, Powiem w PRL-u. No to, co tu jeszcze mamy? Michałek. Michałek. Uff. Słuszny cukierek. <coughs> Taki duży. <coughs> no może. Mm, dobry. Mm, bardzo dobry. Nie uh -huh. mam. Czas mm, mm, mm. wylizać papierek. Michałek, forma surowa, w sensie papierek, firma Mikas, cokolwiek to jest, faktycznie, Korzeń 3 w Kępnie, w Polsce, i telefon jest, nie. nie, będziemy dawać telefonu, nie zapłacili nam za reklamę, mm. dobry jest, ale tak, żeby go dużo zjeść, to nie, no, tak raz, na jakiś czas. Co to jeszcze mamy? Mhm, mikrofon. Nie powinienem tego robić. Trzeba będzie wyciąć. Piiip. No i głów programu, proszę Państwa. Moi drodzy. Cukierek w bardzo ładnym papierku. Bardzo kolorowym. Gdybym mały to bym zbierał te papierki, bo są takie ładne. Się to nazywa Lamur Pistacio. Producent Firma Cukiernicza Solidarność. Spółka ZO. W Lublinie. Proszę mm. Proszę, zdrowie Lublinian. Bardzo ładne kolorowe. Mm, taka kubka, czekcie cukierek w takiego kubki pionowej i jest bardzo dobry, polecam. Mm, no, Mówię, to bo już, zjadłem z pół kilo ich, nie dzisiaj, no ale przez te parę dni. W zasadzie nie przepadam za pistacjowym za smakiem, przepraszam. Ale one są nadzwyczaj dobre. Może hmm. dlatego, że mało pistacjowe. To i tak dobre. Świetna czekolada. I w środku taki zielonkawy wkład. Faktycznie. Myślałem, że zepsute, ale to są pistacje. Mm, no. Super. Mm. Rewelacja. Można jeść na kilka sposobów, jak to robi. Na przykład odgrzydzać od góry. I potem po kawałku. Mm. Albo normalnie wbić się przez pół Albo odgryźć sobie denko I potem językiem wybierać ten środek Ale trzeba mieć mocny język Bo nie jest takie Takie delikatne mm. Ale czego się nie ma Po tylu latach jedzenia sokierków, Nawet mocny język Co my to jeszcze mamy? Mmm ladies kokosowe A, Po kawowym to na razie nie chcę to będzie taki kryzysowy cukierek, jak już się skończą wszystkie inne. No chyba tyle. Mamy tak, jeszcze tutaj jabłkowe. Galaretka jabłkowa. Firmy CMS tak samo. Super. Mhm. Galaretka w czekoladzie w aromacie zielonego jabłuszka ale bardzo dobra no także tu było na tyle z tego co jem poza tym pod choinką znajdują się jakieś bombonierki dostaliśmy na święta czekolada mikołaje i jakieś inne takie śmieżelki i takie dziwne rzeczy jak M&M's Bleh. No to chyba tyle Chyba jednak muszę iść sprzątać tę łazienkę mm, Są jeszcze baryłki z alkoholem Ale nie są otwarte Kurczę Nie dałoby się tak uciec Niepostrzeżenie z nimi przed żoną No No to nie ma co przedłużać w takim razie